nie masz, kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli, razem stali się nieużytecznymi. Nie masz, kto by czynił dobrze. Nie masz ani jednego. Globem otwartym jest ich gardło. Językami swoją swoją zdradę. Jad brzmi pod ich targami. Usta ich są pełne przekleństwa i gorzkości. Nogi ich są skory do rozlewu krwi. Spustoszenie i nędza na ich drogach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 Wiersze od 10 do 18 są napisane w taki sposób, jakby to Bóg mówił, dlatego że są zaczerpnięte ze Starego Testamentu i tym samym pokazują nam, że to Bóg przemawia w tych wierszach osobiście. I tak patrząc na tą sytuację, to Bóg, który jest na swoim tronie On mówi nie masz ani jednego sprawiedliwego nie masz kto by szukał, nie, kto by rozumiał nie masz kto by szukał Boga i teraz Bóg patrząc e, z perspektywy na tą sytuację nie ma jednego to znaczy co ma Bóg teraz w tej sytuacji zrobić i on widzimy, że znalazł rozwiązanie i to rozwiązanie, które kosztowało jego własnego syna on znalazł rozwiązanie, a człowiek dalej popadł jeszcze dalej w grzech, bo wiemy, że czas łaski powinien człowieka doprowadzić do pokuty, ale był to czas bardzo dobry, najlepszy ze wszystkich czas, okresów czasu na ziemi, a mimo to ludzie zboczyli, nie szukali Boga, Stali się nieużytecznymi, nie było nikogo, kto by czynił dobrze, nie było ani jednego. Tak mówi Stary Testament, ale przecież w Nowym Testamencie w czasach, może powiedzieć, łaski nie jest lepiej. Teraz, kiedy mamy tak wspaniały czas, że każdy przez Miłosierdzie Boże może dojść do pokuty, a mimo to ludzie odwracają się od Boga, to teraz jest czas łaski, wspaniały czas, ale tym samym jeszcze większa odpowiedzialność człowieka, kiedy człowiek ma taki bardzo łatwy dostęp do Boga, a mimo z, tego, z tej prostoty i z tego miłosierdzia Bożego nie korzysta. I tutaj jest takie też... Yy, kiedy Adam zgrzeszył i Bóg wołał na niego, Adamie gdzie jesteś, to, to on jeszcze się odezwał. To on jeszcze usłyszał ten głos. Teraz Bóg woła różnymi sposobami, a człowiek nie odpowiada. Lekceważy Boga, ignoruje sobie Boga, poczytuje Go za nic, Boga po prostu odsuwa tylko wtedy, kiedy się dzieją problemy i coś się dzieje z człowiekiem źle, to wtedy zaczyna się pytać, Boże, gdzie jesteś? Dlaczego mi to uczyniłeś? A niektórzy w goryczy swojej umierają i nie dochodzą do Bożej łaski. Ale Bóg ciągle właśnie przez te wiersze, które tutaj mamy napisane On woła do ludzi. Jeżeli ktoś usłyszy jego głos, jeżeli ktoś yy, otworzy swoje serce, jeżeli ktoś zrozumie, że jego, można powiedzieć, życie jest, idzie ku upadkowi, że jego to wszyscy tutaj, to znaczy, że ja też, moi najbliżsi też i wszyscy, którzy są wokół mnie, i trzynasty wiersz na przykład mówi, grobem otwartym jest ich gardło. Wyobraźmy sobie sytuację, jaką Bóg ma o nas zdanie. O ludziach, którzy nie znają Bożej prawdy i Bożej łaski. Językami swoimi knują zdradę. Jakże wiele jest w tym prawdy. Jad brzmi pod ich wargami. Zobaczmy, jaki wyrok jest z Boga o ludziach. Bardzo smutny. I tym samym, kiedy w drugim rozdziale żeśmy mieli tak yy, naznaczonych najpierw Hogan, później tych, którzy znają prawo, później Żydów. Teraz mamy apostoł Paweł yy, stara się jakby to tak zacieśnić i tak pokazać, żeby każdego człowieka w tym właśnie urywku Słowa Bożego ująć i żeby żaden człowiek nie był bez wymowy przed obliczem Bożym. Żeby nie miał żadnego wytłumaczenia, że ja jestem lepszy niż ktoś inny, niż Żydzi czy Grecy, niż obrzezani lub nieobrzezani. Tutaj Apostoł Paweł zawiera każdego człowieka i każdy musi znaleźć, powinien znaleźć siebie samego w tym urywku Słowa Bożego. Rodzaju. I tam mieliśmy przykład Noego i jego czasów. I bardzo fragment do tego z Rzymian jest w szóstym rozdziale Rodzaju. A gdy Pan widział... Pierwsza że... księga Mojżeszowa. Pierwsza księga Mojżeszowa to jest księga Rodzaju. A gdy Pan widział, że wielka jest niegodziwość ludzi na ziemi i wszystkie zamysły i myśli ich serca były tylko złe po wszystkie dni. Taki jest właśnie opis identyczny z tym z Rzymian. Żałował Pan, że uczynił człowieka na ziemi i ubolewał nad tym całym sercem. I Pan powiedział, zgładzę z powierzchni ziemi człowieka, którego stworzyłem, zarówno człowieka, jak i bydło, zwierzęta pełzające i ptactwo niebieskie, bo żałuję, że ich uczyniłem. I gdyby nie było łaski, to cały świat byłby był zładzony. Ale Bóg zdecydował, że bez podstawy w człowieku, ale na gruncie Jego własnej łaski, czyli niezasłużonej życzliwości, ułaskawi jednego z tych podłych ludzi wraz z Jego rodziną. I w ósmym jest, ale Noe znalazł łaskę w oczach Pana. I tak samo w Rzymian. Widzimy, jakim rodem jesteśmy. To jest chwilę po tym, gdy już zamordowano Pana Jezusa. Bóg już jest gotów, aby sądzić i ma do tego pełne podstawy. Ale pewne osoby obdarza łaską niezasłużoną niczym życzliwością. Nie ma nic dobrego w tych ludziach, którzy znaleźli płaskę Nic, tak samo jak w na krzyżu. Całe życie miał grób otwarty w jego gardle, ręce do zabijania, krzywdzenia innych, usta do przeklinania Syna Bożego. Wszystko świadczyło przeciwko niemu, a jednak zdarzyło się, że Bóg zdecydował okazać łaskę. całej ludzkości, wykazanie winy w ogólności wszystkich ludzi. Jest to tak jak diagnoza lekarza, który by powiedział, nie ma żadnej nadziei. Stan jest beznadziejny. Stan jest krytyczny. I ten wykaz win jest Oczach Boga tak poważny, że żaden człowiek nie jest w stanie podnieść głowy przed Bogiem. Ale my, jako ludzie wierzący, mimo wszystko możemy z uśmiechem to czytać. Nie dlatego, że jest to jakby, to nas w ogóle nie dotyczy, ale dlatego, że na tę beznadziejną diagnozę Bóg dał też cudowny lek. I właśnie o tym słyszeliśmy teraz. To jest właśnie ta łaska. To jest ten, który przyszedł i nasze choroby wziął na siebie. Właśnie Jezus Chrystus. Ale jeszcze, żeby zatrzymać się właśnie przy tych, przy tej diagnozie, to jest sześć nazwijmy takich elementów wymienionych. To jest Wiersz trzynasty – gardło, język, wargi, wiersz czternasty – usta, 15 piętnasty – nogi i osiemnasty – oczy. To tak moglibyśmy e, znowu w inny sposób wyrazić, e, że te gardło, język, wargi, usta to są słowa, te nogi to są czyny. I 17, 18 wiersz tak. Nie poznali drogi pokoju. Nie ma bogaśni Bożej, czyli ich oczami to są myśli. A więc y, i słowa, i czyny, i myśli ludzi są z tu złe. Bóg to w ten sposób wyszczególnia. Nie wiem, na ile możemy, czy chcemy wnikać w te poszczególne słowa, ale jest to taki dosyć makabryczny opis, który wyraża to coś, do czego czujemy od razu, bo i otwarty grób, gdzie widać kości, czy rozkładające się ciało, jest dla nas widokiem podrażającym. A więc tutaj chodzi o to, że z tego gardła wydobywa się okropna woń. Albo mówiąc inaczej, gorycz, brud, zgnilizna. Ten język, który czuje zdradę, a więc po prostu jest to nieprawda mówienie kłamstwa czy półprawda, to całe kłamstwo też to tak określi. Także tu jest napisane jad żmij pod ich wargami, tym, że to jest cecha żmij właśnie, że ma ten jad w swoich, w swoich ustach. I tak też może być z ludźmi, którzy słowami mogą kąsać czy zadawać ból, albo wręcz zabijać. Widzimy, że to wynika też z serca, no bo o okwitości serca mówią usta, czyli to, jacy jesteśmy w środku, wychodzi przez to, co mówimy, czy jak mówimy usta pełne przekleństwa i gorzkości myślę, że każdemu z nas jest to ciężkość jeśli znajdziemy się w towarzystwie, gdzie jest mnóstwo przekleństw, czy oskarżeń, czy brudnych słów, chcielibyśmy z takiego grona wyjść. Myślę, że nie jeden z nas w takim towarzystwie nieraz musi przebywać choćby z powodu swojej pracy. I kiedyś pytałem jego teścia, Tato, jak, co Ty robisz, kiedy ktoś, z kim rozmawiasz, ciągle przeklinasz? Czy w ogóle mam z nim rozmawiać? Czy mam mu powiedzieć, że przeklinanie to grzech? Czy mam na to nie zwracać uwagi i po prostu z nim rozmawiać? On mi nie podał żadnej złotej odpowiedzi. Powiedział, ja też mam z tym problem. Ja nie wiem, jak Wy sobie z tym radzicie, ale jest to bardzo trudne żeby z kimś, kto ciągle przeklina, czy w gronie, gdzie ciągle się używa przepięstw, e, móc normalnie rozmawiać. Jest to jak chodzenie po polu minowym. Możemy prosić Boga o mądrość co, co zrobić. Kilka razy w życiu zdarzyło mi się komuś zwrócić uwagę z różnym skutkiem. Czasem ten ktoś zamknął usta, czasem e, po prostu mnie wyśmiał. Ale mamy nogi, które są, 15 wiersz, spore to rozlewu krwi. A więc ktoś, kto spieszy się do tego, żeby zrobić źle, albo do tego, żeby y, zemścić się na kimś. Y, Odwrotnością tego byłoby to, co jest w psalmie 119. Spiesza się, aby wypełniać przykazania. Czyli spiesza się, żeby robić dobrze. I to powinno być sekund ludzi nawróconych. I te nogi, które tutaj, nazwijmy, są brzydkie, bo spieszą się do złego, e, Otwotnością byłoby te piękne stopy, piękne nogi. Tych, którzy zwiastują dobre nowiny. Więc jeśli ktoś idzie z paczką kalendarzy pod pachą, to ma po prostu piękne nogi. Widzimy, jaki, jaki też jest wyraz tego życia. Spustoszenie nędza na ich brodach. Czyli nie ma błogosławieństw, nie ma zbudowania. Jeśli by tak iść śladami takiego człowieka, to jest to jak oglądanie filmu kryminalnego. I ostatecznie nie poznali pokoju. Czyli są niespokojni wewnątrz, niepokoją się o przyszłość, rozsiewają niepokój. Ludzie, którzy nie mają poczucia bezpieczeństwa wolnego. Chciałbym podać pozytywny przykład. To jest Izajasz. Kiedyś to słowo tak mi akurat trafiło w czasie czytania. To jest 26 rozdział Izajasza. 3 wiersz. Temu którego umysł jest stały, zachowujesz pokój. Pokój, mówię, bo Tobie zarucham. Czyli ten, który ma e, barcie w Bogu, e, daje pokój. Pan Jezus powiedział, pokój mój zostawiam wam. Wszyscy znamy te słowa. Pokój mój daje Wam. Człowiek przez nawrócenie ten pokój otrzymuje, chociaż wydaje się, że to też nie jest automatyczne, że to wymaga osobistego, takiego codziennego powierzania się Bogu, żeby ten pokój mieć. Jeśli chodzi o nasze codzienne życie, dzień po dniu. Jeśli chodzi o wieczność, to dziecko Boże charakteryzuje się tym, że ma pokój, jest spokojny, co do przyszłości. Natomiast jeśli chodzi o naszą codzienność, to potrzeba rzeczywiście tak you know, powierzać to, oddawać to, czy też prosić o to każdego dnia. I tutaj nie ma bojaśni Bożej. Czyli ten człowiek Boży to jest ten, który boi się Boga, który stronie od grzechu, bo boi się Boga, tak jak Józef, który bał się Boga i uciekł od żony potyfara. a Więc dlaczego mamy tutaj i taką diagnozę opisaną? Dlatego, żeby każdy mógł zrozumieć, że jest naprawdę powód do tego, abyśmy byli zbawieni ponieważ grzesznicy słabo zauważają że I tu jest to w ten sposób napisane, żebyśmy mogli to zauważyć, że to naprawdę było konieczne. I dziewiętnasty wiersz yy, mówi, że yy, zakon mówi do tych, którzy są pod wpływem zakonu. A więc zakon mówi do Żydów. Ale dalej też jest napisane, aby wszelkie usta były zamknięte. Wszelkie, czyli właściwie już nie tylko Żydów. Aby wszyscy ludzie przed Bogiem nie mają żadnej możliwości sprzeciwienia się temu werdyktowi. Wszelkie usta były zamknięte. Aby świat cały podlegał sądowi Bożemu. Czyli to, co na Żydach pokazało się dotyczy wszystkich ludzi, Ludzie są niezdolni do tego, żeby sprostać Bożym standardom. Zakon to był taki groźny wychowawca niegrzecznych dzieci. I podsumowanie tego urywka jest takie, że ostatecznie z przestrzegania tych zasad, Nikt nie może być usprawiedliwiony, no bo nikt nie zbiera kompletu punktów. Dlatego, że ostatecznie to prawo to jest takie lustro, przez które możemy zobaczyć, że jesteśmy rzecznikami. I to właśnie Zakon doskonale spełnił. Zakon nie miał zbawić, ale miał przerazić. I to właśnie zadanie spełnia aż do dzisiaj. Każdy, kto czyta Stary Testament może stwierdzić, że nie jestem w stanie po prostu tych wszystkich punktów zrealizować. Teraz, kiedy się nawróciliśmy, kiedy człowiek się nawraca, to ma wartość przed Bogiem, ponieważ Bóg prostu patrzy na nas, żebyśmy przyjęli właśnie Jego Syna, że będziemy w niebie, a kiedy człowiek się nie nawraca, tak jak Pan jest powiedział, niech umarli grzebią umarłych swoich. To jest człowiek, który nikt nie będzie z Bogiem. I tak yy, czytający te, te wiersze do dzisiaj żeśmy tutaj były tutaj czytane, patrząc na nie, to no mówię, jaki, jaki człowiek jest po prostu no, do niczego. Całkiem grzechu, bez Boga, nie, myśli, nie szuka, cały czas idzie w dół, a to tylko po prostu Bóg się ujmuje za człowiekiem i taki fragment mi się jest w Księgi Ezechiela 36 rozdział, jak w ogóle Bóg coś z Żydami działa. I tam jest od 21 wiersza. Wtedy żal mi było mojego świętego imienia, które znieważył dom izraelskich ludów, do których przybył. Dlatego tak powiedz Domowi Izraelskiemu. Tak mówił Wszechmocny Pan. Ja działam, działam nie ze względu na was, dom Izraelski, lecz ze względu na moje święte imię, które znieważyliście wśród ludów, do których przybyliście. Dlatego uświęcę wielkie moje imię, znieważone wśród narodów. poznieważyliście je wśród nich i poznają ludzie, że ja jestem Pan. Mówi Wszechmocny Pan. Na ich oczach okażą się święty wśród was ten dziewiętnasty wiersz trzeciego rozdziału, że wiemy, że wszystko, co mówi prawo, mówi do tych, którzy są pod prawem, aby wszystkie usta zostały zamknięte, <grym> aby cały świat podlegał karaniu. Troszkę wcześniej widzieliśmy, że Żydzi chlubili się obrzezaniem, chlubili się tym, że dostali zaką. To można porównać do dwóch ludzi. Jeden ma guza nowotworowego i go widzi, i widzi, że jest wielkości znacznej, a drugi ma podobnego guza, tylko oprócz tego ma linijkę i potrafi powiedzieć, ile centymetrów ten guz ma. Stan jednego od drugiego wcale nie jest lepszy. Podobnie Żydzi mieli XIII rozdział kapłańskiej, gdzie było dokładnie opisane o trądzie, i to było w zakonie. Mieli linijkę, natomiast naman Syryjczyk bez linijki wiedział, że ma trąd. I to, że ktoś ma linijkę, nie czyni go lepszym. W żaden sposób. Po prostu linijka mu tylko pozwala lepiej zdać sobie sprawę z zepsucia, z rozmiaru zepsucia, zmierzyć ale to, że włożymy do szuflady z napisem, jaki to jest grzech, to wcale nie znaczy, że jesteśmy bliżej rozwiązania problemu grzechu. Dzisiaj taki artykuł mi przeszedł przez oczy w światowych mediach, że katolicy opublikowali listę nowych grzechów, między innymi szczurów, między innymi jakieś tam takie grzechy nowoczesne. I mnie uderzyło to, że połowa z tych grzechów jest znana już dawno. Nie tylko takie nowocześnie brzmiące, jak siedzenie przed internetem, marnowanie czasu, albo szukanie właśnie wyścigu szczurów, ale że były tam grzechy, które Słowo Boże już dawno temu normuje. I ta lista wcale nie czyni tego, że y, ludzie mając taką listę, łatwiej sobie z tym grzechem poradzą. To jest linijka. Linijka nie czyni mnie lepszym od tego, kto nie ma linijki. Jeden i drugi jest pod Bożym sądem. Jedne i drugie usta są zamknięte. Jedne i drugie usta nie mają argumentu. Jeden nie może powiedzieć do Boga, ja mam linijkę więc y, jestem lepszy a drugi nie może powiedzieć a ja nie miałem linijki nie wiedziałem że to ma 17 cm to nie usprawiedliwia ten urywek tych Pokazania tych, tych grzechów też mi się przypomina sytuacja, kiedy właśnie Absalom, który był synem bogobojnego ojca, a jednak ten 13 wiersz dokładnie pasuje do niego. Chociaż był to człowiek bardzo, bardzo, można powiedzieć, utalentowany i, i z zewnątrz bardzo ładnie to jednak właśnie te, te rzeczy, które są tutaj napisane, one też bardzo pasowały do Niego. Także widzimy, jakże On przeciwstawiał się bojaźni Bożej i przeciwstawiał się Bożemu prawu i tym samym jeszcze miał złe zamiary wobec swojego Ojca, Króla, którego właściwie chciał zamordować to jest bardzo smutny stan każdego człowieka, jakże człowiek może popaść iść na złą drogę kiedy, kiedy Słowo Boże go nie wypełnia i nie ma bojaźni Bożej w jego sercu i też nie będzie na jego ustach Kochani Żydzi byli jedynym narodem, który dostał Słowo Boże od Boga i y, chociaż cały, cała pierwsza księga Mojżeszowa y, została napisana y, można powiedzieć jakby z tyłu historii Bóg dał Mojżeszowi że y, napisał to od tyłu to jednak y, widzimy, że tam w tym pierwszym pierwszej księdze y, Bóg bardzo wiele pokazał człowiek po prostu jest tak zepsuty. A mimo to y, później dał prawo i to prawo y, zaczyna się właśnie y, w drugiej Księdze Mojżeszowej i później jeszcze dokładniej to wszystko jest opisane. Ale co chciałem powiedzieć? Na podstawie tego właśnie prawa, które jest zawarte Sobie Bożym i dane Żydom ustanowione są wszystkie prawa na całej ziemi. Także y, Ludzie, tylko mając Słowo Boże pod ręką, czy czytając z Niego, czy dowiadując się z Niego, są bez wymowy, dlatego, że Bóg właśnie rozesłał Żydów po świecie, a oni zabrali to Słowo Boże ze sobą i zanieśli je do wszystkich narodów. Oczywiście nie wypełniali tego Słowa i narody, do których zaszli, tego Słowa też te narody nie wypełniały. I także widzimy, że ten Boży osąd i Żydów i wszystkich narodów na ziemi jest jednakowy. Wszyscy są pod jednym, możemy powiedzieć, wyrokiem. Wieczne potępienie. Tu jest napisane 20 wiersz, dlatego z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek, gdyż przez zakon jest poznanie grzechu. Zgadza się. Kiedy człowiek chce więcej może być, ma dłuższą listę grzechów, które miałby, może wiedzieć nie czynić, to tym więcej będzie nie czynił. Bo yy, nie jesteśmy w stanie yy, uciec od grzechu. Jesteśmy w stanie tylko zaniechać grzechu, jeśli sami już jesteśmy uratowani i mamy życie z Boga. Apostoł Jan pisze nam.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 Po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci diabelskie. Kto nie postępuje sprawliwie, nie jest z Boga. Jak też ten, kto nie miłuje brata swego. Widzimy, że kiedy zgrzeszymy, a jest to oczywiście naszą naszym smutkiem, że tak się dzieje to tym samym zasmucamy naszego Pana Jezusa Chrystusa który 2000 tysiące lat temu właśnie za takich grzeszników jak my oddał swoje życie a kiedy my żeśmy się nawrócili i wyznali swoje grzechy to tym samym teraz jesteśmy uratowani i mamy życie wieczne i, i właśnie kiedy teraz grzeszymy jako ludzie wiary jako ludzie zbawieni zasmucamy naszego Zbawiciela ale kiedy znowu przychodzimy do Niego, to wierny jest Bóg i Sprawiedliwy i odpuści nam grzech. Ale oczywiście nie może to być tak, że te grzechy w naszym życiu się nakładają, a my zapominamy o tym, że w ogóle żeśmy cokolwiek gdzieś złego coś zrobili. Bóg chce, abyśmy byli naprawdę dziećmi Bożymi i chodzili z Nim i wyznawali nasze grzechy. Tutaj tu jest, jest to... Ten urywek Słowa Bożego pokazuje nam ciężki kaliber ludzi, którzy z każdej strony są opisani, ale oni nie chcą pozbyć się grzechu. Którzy nie chcą w żaden sposób usunąć tego, tego jadu grzechu. Którzy nie chcą może powiedzieć, zapomnieć o tym. Dziecko Boże, kiedy przechodzi dzień i nie wyznaje swoich grzechów i nie, uregulowa, nie Każdy z nas, kiedy nie uregulował tej sprawy z Bogiem i nie, nie prosił o przebaczenie, czy po prostu czy o wyznanie tych grzechów, nie wyznał tych grzechów, to przychodzi następny dzień i w tym następnym dniu zapomina o tym, że wczoraj zgrzeszył, i zobaczmy, że przychodzi następny dzień, i już jeszcze bardziej znowu zapomina, i czasami może tak się zdarzyć, że żyjemy w jakimś grzechu, a to by byłoby niedobre. Ludzie niewiary, oczywiście nie uważają w ogóle, że coś zrobili w swoim życiu źle. Że kogoś okłamali, że kogoś oszukali, że komuś coś ukradli, że kogoś może powiedzieć wyzywali, że kogoś może powiedzieć z i tak dalej. Ale czy ludzie wiary mogą tak żyć? Nie. W żadnym razie. Nas prawo oczywiście nie dotyczy. Zakon nad nami nie ma mocy, dlatego, że Pan Jezus za nas wypełnił całe prawo, wypełnił cały zakon i kiedy my przychodzimy do Pana Jezusa i uważamy, że to On wszystko za nas uczynił, to wtedy teraz nie ma możliwości, abyśmy my grzeszyli i postępowali źle. Nie mamy, można powiedzieć, prawa do tego, aby grzeszyć. Mamy żyć życie godne naszego Zbawiciela, który za nas swoje życie oddał. Drugą osobą, którą też tutaj możemy wstawić, jest też yy, Achitofel, doradca Dawida, który też był człowiekiem bardzo, można powiedzieć, elokwentnym, bardzo dobrym doradcą. On, proszę, co mówił, to wszystko yy, było tak jakby wyrocznia Boża, a zobaczmy jednak przeciwko swojemu królowi. Był. I później poszedł i się powiesił, dlatego, że zauważył, że jednak ten prawdziwy król, prawdziwy Jezus Chrystus, żyje. dalej Nie jest zamordowany. I tak wielu dzisiaj myśli, że właśnie, że ten, który będzie rządził światem, ten, który ma prawo nad człowiekiem, który swoje życie oddał, aby ratować grzeszników, on żyje i będzie żył. I dlatego musimy sobie zdać z tego sprawę, że myśmy w niego uwierzyli. Żebyśmy swoje grzechy przed nim wyznali. I nie możemy chodzić w grzechu. Nie możemy dalej grzeszyć. Mamy po prostu wyznawać nasze grzechy, a Bóg jest wierny, i sprawiedliwy i przybaczy nam każdy grzech. Już jest spód, ale wspomniałem się jeszcze, co kiedyś e, mówił brat Krystian e, Bryim na spotkaniu dla braci e, chyba to było między innymi e, taki był temat e, właśnie podobny grzechu i z tego z listu Jana e, chciałem to tak spróbować e, kilka słowach tylko to powtórzyć. Chodziło właśnie o to e, kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia. Dalej nie może grzeszyć, gdy z Boga się narodził. Apostoł Jan ma taki szczególny sposób pisania szalni biały Jest takie wrażenie, jakby nie było nic pośrodku. I czytając to, możemy mieć takie jakieś sumienia, jak gdyby, może możemy możemy sami siebie zacząć oskarżać. Przecież jakby, że Zdarza mi się zgrzeszyć. W takim razie, czy nie jestem z Boga? Nie narodziłem się. I ten brat podał też taki przykład, że są takie ogólnie, ogólne prawdy, które jednak mają swoje wyjątki. Taką ogólną prawdą na przykład jest to, że diesel głośno pracuje. Wszyscy wiemy, że tak. w większości pewnie tak jest. Szczególnie stare wizyjowe. Ale są wizyjowe, które cicho pracują. Chodzi o to, że Jan mówi, kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia. Ogólną prawdą jest to, że dzieci Boże grzeszą mniej. Nie mamy wśród nas codziennie rozwodów, pijaństwa, cudzołóstwa i czego by jeszcze im wymienić. Czy, nie wiem zazdrości, może takie rzeczy bardziej chwyty. A więc jest prawdą to, że ten, kto grzeszy, to jest ten, kto nie zna Boga. Prawdą jest to, że ten, który jest dzieckiem Bożym, nie grzeszy. Ale oczywiście wiemy o tym, że będąc dziećmi Bożymi, zdarza się nam zgrzeszyć. To nie przekreśla tego, co tutaj czytamy. Kto z Boga się narodził i rzekł nie popełnia. Bo tu nie chodzi o pojedynczy czyn, tylko chodzi o charakter. Chodzi o stan serca. Chodzi o to, że w ogólności chcę podobać się Bogu, chcę naśladować mojego Zbawiciela, chociaż zdarza mi się wiele razy upaść. Takie słowo, że mówię sprawiedliwie, siedem razy na dzień upadnie ale Pan go podniesie. A więc dziecko Boże grzechu nie popełnia, tym niemniej zdarza mu się grzeszyć. Trzeba we właściwym świetle to widzieć. i Nie może grzeszyć, gdyż z Boga się narodził. A więc Duch Święty pomaga nam unikać grzechu, uciekać od grzechu, opamiętać się, wyznać, to jest działanie Boga w nas. I dlatego to jest powiedziane. Nie może grzeszyć, gdyż z Boga się narodził. Co nie oznacza wcale, że nie jestem w stanie zgrzeszyć, bo jestem. Wspólne zresztą, w tej Yeah. I'm <laughs>